Jakie cechy musi spełniać się ciągnik, żeby być takim międzypokoleniowym modelem, na którym wychowują się pokolenia rolników? Taką legendą. Dziś e, szukamy następcy legend, następcy tych legendarnych modeli, które na polskich polach były w latach 60., 70., 80., 90., które znają wszyscy. Minęło pół wieku. Jaki teraz ciągnik stanie się kolejną legendą na kolejne pół wieku? Jaki będziemy wspominać w końcówce XXI wieku? Jaki to musiałby być? Ciągnik, żeby polscy rolnicy go polubili, oczywiście ekonomiczny, prosty, łatwy w obsłudze, łatwy w serwisowaniu, tani i przede wszystkim uniwersalny, takim, który pasuje do wielu zadań na wielu polach, na typowych, przeciętnych polskich gospodarstwach. Pytam u Korbanka, jakie ciągniki marki Arbos moglibyśmy nazwać pretendentami, może jeden konkretny ciągnik marki Arbos moglibyśmy nazwać pretendentem do tego tytułu czy tak się stanie, to się okaże pewnie za 30-50 lat, a ze mną pan Jan Wojciechowski, manager produktu. Co bardzo cenią sobie rolnicy ostatnio zauważyłem na targach, jest po prostu prostota. Jest prostota, chcą ciągnik prosty, chcą ciągnik, który nie ma za dużo elektroniki, elektryki, czy wszystkich tych dodatków, które powodują, że po prostu koszty utrzymania tego ciągnika są coraz większe. Oni jedzą na serwis i muszą, nie wiem, płacić za, za elektronikę, bo się zepsuła, a jak jest ciągnik po prostu prosty, mechaniczny, no to jest o wiele lepiej. Wydaje mi się, że to jest klucz, klucz do sukcesu w ich gospodarstwach. Prosty, mechaniczny ciągnik i Taki, taki ciągnik właśnie my oferujemy, jest to Arbos serii 4000, dostępny w kilku wersjach, 80 konny, 90 i 100 konny. zaprojektowany we Włoszech z myślą o sadach, tak, o winnicach, ze spokojnie sprawdzi się też w polskim gospodarstwie, w polskich sadach jest mały, zwrotny po prostu przyjazny. No ale 80 koni to już też jest zupełnie normalna moc jak na prace polowe. Tak, oczywiście mówiąc tutaj, że to jest to ciągnik sadowniczy to tak, no może też być traktowany oczywiście jako ciągnik rolniczy może niekoniecznie jako główny, ale ze spokojem jako pomocniczy ciągnik w każdym gospodarstwie na pewno się przyda. No w gospodarstwie kilkunastu hektarowym, 10-15 hektarowym ciągnik o mocy, tak jak Pan mówi, 110 konnej no może być równie dobrze przecież ciągnikiem głównym. 110 konny takie mamy też w ofercie. I nawet powiem szczerze, ostatnio byliśmy na pokazach polowych w gospodarstwie, gdzie podłączyliśmy do naszego 110-konnego Arbosa z serii 5000, 4 czteroskibowy na maksymalnym rozstawie, po prostu ciągnik 110-konny bez problemu sobie z nim poradził tylko dowodzi, że po prostu to jest dobra marka i po prostu trzeba tylko przekonać rolników, zapoznać z nich z tą marką, żeby przekonali się do niej i żeby zaczęli kupować. Czy to będzie legenda to się okaże za przynajmniej 20 lat myślę, bo to przynajmniej jedno pokolenie musi minąć żeby, żeby móc mówić już o modelu legendarnym, ale powiedzmy o ekonomice tego ciągnika, bo do tych legend sprzed trzech pokoleń to wiaderko ropy. Jak tutaj ekonomika spalania wygląda w tym ciągniku? Ekonomika spalania, w serii 5000 testowaliśmy ciągniki Koler, amerykańskiej firmy. Są one dostępne też na przykład w wadowarkach, takich marek jak JCB czy Wacker Neuson. Spalanie wygląda na tyle, że jest to około 15-18 litrów na motogodzinę w orce, także to jest dobry, dobry... Jak na to ilość koni i jednak dosyć szeroki pół który można do niego podpiąć, to jeszcze nie jest źle. To jest bardzo dobry wynik. Jest na pewno dobre odzwierciedlenie w stosunku ceny do jakości. Klimatyzacja tradycyjna, naturalna, czyli otwierany dach, jeździmy z drzwiami otwartymi, a może możemy drzwi wyjąć? Czy klimatyzacja nowoczesna na przycisk autoklima? To już zależy od rolnika. Może sobie wybrać te dwie opcje, bo w standardzie mamy klimatyzację i ogrzewanie. Także jeżeli jest gorąco, to może na przycisk załączyć klimatyzację, albo po prostu otworzyć sobie okno. Zależy od rolnika. Nie ma maszyn bez wad. Wady wychodzą jak zwykle w praniu dopiero po latach, przecież nie w nowej maszynie. Od jak dawna produkowane są ciągniki tej serii? Ta firma została zamknięta pod koniec lat 90. i w 2015 ponownie się otworzyła. Została wykupiona przez koncern Lowell i od 2015 w zasadzie zaczęli produkować tę serię 5000, projektowali je, wdrożyli prototyp. Także tak, tak naprawdę od stosunkowo niedawna są dostępne po prostu na rynku. Czyli tak naprawdę na pierwsze doniesienia o jakichś e, problemach, to będziemy musieli czekać jeszcze chyba wiele lat. Mamy tę markę od półtora roku mniej więcej. Sprzedaliśmy już e, parędziesiąt ciągników. Do tej pory jeszcze nie, nie, nie dostaliśmy żadnych skarg, żadnych uwag. Aczkolwiek no, trzeba poczekać jeszcze, zobaczyć jak te ciągniki będą się sprawdzać e, po latach. Jeżeli będą jakieś napływać skargi, to oczywiście postaramy się, żeby je likwidować. Można powiedzieć, że o powodzeniu modelu, nieważne czy to samochodu, roweru, czy ciągnika, czy nawet samolotu, decyduje też pewne takie subiektywne wrażenie, że coś się człowiekowi po prostu... Podoba, przypada do gustu. Czy ten traktor może się podobać? Bardzo dużo rolników przychodzi i mówi, że bardzo im się podoba ten ciągnik i yy, na pewno jego kolor. Tak design generalnie wartość przypada do gustu. W dzisiejszych czasach te wszystkie ciągniki są bardzo podobne do siebie tak naprawdę. Czy to jest John Deere, czy Massey Ferguson, czy, czy Zetor, czy New Holland. One są podobne, no każdy ciągnik wygląda tak samo. Powiedzmy sobie szczerze, yy, design może trochę się różnić, specyfikacja techniczna może być zawsze podobna. Przychodzą tutaj rolnicy i mówią, że ładnie wygląda ten ciągnik, tylko po prostu go nie znają, ale już pracujemy na tym, żeby go rozpromować.